kimi komu de sa sona yo yo no Naruto Nie obchodzicie, czy uda mi się wykonać to jutsu? Nie widzisz, że jestem zajęty moimi badaniami? Nie przeszkadzaj! Dobra, tym razem na pewno mi się uda i przywołam żabę wielkości domu! Jutsu przywołania! I jak poszło? Żabka się pojawiła? Ale zaczekaj, ona za chwilę urośnie Jeśli nie zaczniesz traktować tego poważnie, to kończymy współpracę, kapujesz? A co niby robię, to ty całymi dniami oglądasz się za dziewczynami Skończ wy głupi i zacznij się starać, tak jakby twoje życie od tego zależało Ja się nie staram? Jest sakura. Ile można spać? Może byś łaskawie tu przyszła i mi pomogła. Wcale nie śpię, jestem zajęta. Dobrze. A kiedy nie będziesz zajęta? Później. Nie mogę w to uwierzyć. Nie mogę. Tęsknota. Kwiat pełen nadziei. Niektórzy z was pewnie jeszcze o tym nie wiedzą. Niedaleko zamku Kikio znaleziono ciało Hayate getko Hayate nie żyje? To niemożliwe. To na pewno sprawka Orochimaru. Postarajmy się jednak nie wyciągać pochopnych wniosków. Wydaje nam się, że Hayate był na tropie Kabuto, szpiega wioski dźwięku. Bez wątpienia Orochimaru coś knuje, ale nie mamy pewności, czy... Proponuję przerwać egzamin na Chunina i dopaść Orochimaru. Nie, to zły pomysł. Orochimaru skontaktował się z Anko i ostrzegł ją, by nie przerywać egzaminu. Widzicie, w egzaminie bierze udział wielu wojowników ze sprzymierzonych grup. Co w związku z tym? O Orochimaru wiemy dwie rzeczy. Żywi ogromną urazę do wioski ukrytej w liściach i ma potężną moc, być może wystarczającą, by zmieścić wioskę w pojedynkę. Wystarczająco, by każda wioska chciała go mieć u swego boku, a nie jako swego wroga. Niemożliwe! Żadna wioska z sojuszu nie dopuści się zdrady i nie połączy sił z tym draniem! Cóż, niestety słowne sojusze często bywają łamane. A? Czego przykładem była ostatnia Wielka Wojna Ninja. W każdym razie... A? Dopóki nie dowiemy się czegoś więcej, to będzie jałowa dyskusja. Rozesłaliśmy po wioskach oddziały Anbu, żeby zebrały informacje. Nie możemy działać zbyt pochopnie. Być może tego właśnie oczekuje od nas wróg. Pamiętajcie, że mam do was całkowite zaufanie. Hmm. Jeśli będzie taka potrzeba, zbierzemy wszystkie siły wioski ukrytej w liściach i staniemy do walki. Że zrobiłam? Nikt nie może dowiedzieć się o tym znamieniu. A może powinnam była go powstrzymać? Co? Żadnych gości? Niestety przykro mi. Ale jak to? Przecież nie jest w krytycznym stanie. Dlaczego nie mogę go zobaczyć? Przykro mi, ale nic więcej nie mogę powiedzieć. Na pewno nie pomogę mu stojąc tu i martwiąc się. A! Już wiem, przyniosę mu kwiaty. Tu mamy. O nie. Och, Sakura. Biedactwo. To smutne, gdy dziewczyna kupuje sobie kwiaty. To nie dla mnie. Ja tylko... Zresztą to nie twoja sprawa. Nie wiedziałam, że pomagasz w kwiaciarni. Co za pech. Kwiat doniczkowy? To tak, jakbyś życzyła choremu, żeby został w szpitalu jak najdłużej. Sugerowałabym raczej cięte kwiaty. Mm, e, choremu, o co ci chodzi? Uważasz mnie za głupią? Idziesz do szpitala odwiedzić Sasukę, prawda? Ej, mamo! Wychodzę na chwilę! Hej, co chcesz zrobić? Obudź się! Jeśli myślisz, że pozwolę ci pierwszej zobaczyć Sasukę, to się grubo mylisz! Ta jędza zawsze wchodzi mi w drogę. Zaniosę sasukę czerwoną różę. To symbol miłości. Ha! Nie masz wyczucia. Ja wolę podarować mu tego białego żonkila. Szlachetny kwiat, który dzielnie znosi zimowe miesiące i pięknie rozkwita na znak przyjścia wiosny. Ty też niedługo znowu rozkwitniesz sasukę. Widzę, że interesujesz się botaniką! Ostrzegam cię, nie zaczynaj ze mną! Nieważne! Masz zamiar zapłacić za kwiatkę? Wezmę dwa. Dwa? Po co? Chcesz mu zaimponować? Jeden dla niego, a drugi dla Lee. Dziesięć żeberek proszę! Ech? Ranek, chyba już nigdy nie wezmę nic do ust Odechciewa mi się, gdy na ciebie patrzę Zamawiał pan żeberka? Aha, mm, nareszcie To wszystko dla mnie, Shikamaru Nie próbuj podjadać Nie martw się, nie miałem zamiaru Co wy wyrabiacie? Ino, Sakura Shikamaru? Nie powinieneś teraz trenować przed finałem egzaminu zamiast się obżerać? Cały czas trenuję. Non-stop, od kilku dni. Nie tylko Shikamaru. Choji także z nami ochoczo ćwiczy. Co? Nie dajesz za wygraną, prawda? Mhm. Mm Jasne. W nagrodę mogę zjeść, ile tylko zechcę. To wszystko tłumaczy. Żałuję, że zgodziłem się wziąć udział w tym głupim egzaminie. Nie chcę o tym słyszeć. Wielu ludzi oddałoby życie, żeby mieć taką szansę. Twój sensei ma rację. Poza tym z tego, co niedawno słyszałem, drużyny Gaja i Kurenai trenują w pocie czoła. Tak? I co z tego? Chcesz, żebym przez nich najadł się wstydu? O, rany. Zaraz złapię doła. Dłużej nie dam rady. Nikt by nie dał. Uh. Chyba użyłem zbyt dużo mojej czakry. Uh. Uh. Co Znowu kijanka! To nie ma sensu! Nie robisz żadnych postępów! Patrz! Nie widzisz, że ta jest większa niż poprzednia? I co z tego? To nadal jest kijanka! A więc przyszłyście odwiedzić sasukę? Pamiętajcie, że wciąż jest osłabiony i potrzebuje odpoczynku. Wejdźcie tam na 5 minut. Tylko na tyle mogę wam pozwolić. Dobrze. Dobrze. Sasuke? Mogę wejść? Przyszły cię odwiedzić Wielbicielki. <śmiech> <śmiech> Sasuke? Sasuke? Jego ubrania zniknęły. <śmiech> Niedobrze. W takim stanie absolutnie nie może sam chodzić. Doktorze! Doktorze! O Sasuke... Czy on... Pewnego dnia przyjdzie do mnie, by zdobyć moc. poszedłeś. Dlaczego to jest trudniejsze niż kiedyś? Chyba wypadłem z formy. O, czas już prawie minął. Uwolnienie. Co? Coś nie tak? Ha, w końcu się pojawiłeś. Cały czas przeszukujemy szpital, ale na razie bez skutku. Gdybyście go odnalazły, natychmiast skontaktujcie się z nami. Dobrze? Tak, tak oczywiście. oczywiście. Chciałyście odwiedzić także Rokali, tak? tak? Tak. Podobnie jak Sasuke jest w złym stanie, więc wasza wizyta nie może być długa. A! O nie! Jego też nie ma! Li! Li! Dziwne. A? Spójrz. Li Chodź, Sakura Idę Dwieście pompek, taki był plan Jeśli mi się nie uda, za karę zrobię sto przysiadów Dam radę Zrobię to Sto dziewięćdziesiąt Li nie być w łóżku, przestań! Co ty wyrabiasz? 191... Lee. Nie zbliżaj się do mnie! O. Proszę, muszę skończyć mój trening. Wezmę dwa. Dwa? Po co? Chcesz mu zaimponować? Jeden dla niego, a drugi dla Li. Słyszałaś już o nim, prawda? Hmm? Co masz na myśli? Ma ciężkie obrażenia. Nawet bardzo. Oznacza to, że już nigdy. To znaczy, jego kariera nigdy jest skończona. Uh, 195. Uh, 196. 197. 198. Nie, nie przerywajcie mi. Jeszcze nie skończyłem. Masz rację. Twoje wysiłki są na nic, jeśli w siebie nie uwierzysz. <śm> Dziewięć, jeszcze tylko jedna ostatnia. Jeszcze tylko jedna. Z naszami, zostańcie z nim. Oczywiście. Ino, dlaczego? Hmm? Czemu chłopcy tak się zachowują? Nigdy nie wiedzą, kiedy przestać? Dlaczego pytasz mnie? Nie jestem chłopcem. No tak. Wybacz. Ludzki głas! Jutsu, przejęcia cię? E? O nie. Mam za mało czakry. E? Co jest Shikamaru? Nie mów, że zabrakło ci pary. Ech, ale bez nadzieja. Ktoś tu był. a się zmarnuje. Tak, mój żonkil także. Może skończymy na dzisiaj, co ty na to? Przecież miałeś mnie trenować, to no proszę cię, jeszcze tylko jeden raz! Jestem zmęczony i głodny. Starczy na dziś, pół dnia tu spędziliśmy. I niczego nie zrobiłeś. Wredny bachorze! Powinieneś być wdzięczny, że poświęcam ci czas! Ale ten stary piernik delikatny. No dobrze, niech ci będzie. Proszę, spróbuj jeszcze raz. Dobra, uwaga! Jutsu przywołania! Bez nadzieja. Po co ja w ogóle tracę na ciebie czas? No co, ślepy jesteś? E? Eee. Widzisz? Ta ma nogi. Świetnie. Gdyby miała jeszcze ręce i mózg, mógłbym ją trenować. Skąd w tobie tyle złości? Ale musisz przyznać, że przynajmniej robię postępy. Eee.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 O to jak pyszny rosół ramen. Hej dziadku, tak wygląda mój ulubiony trening. Jedz na zdrowie. Ciesz się tym posiłkiem tak, jakby miał być twoim ostatnim. A? Nieważne. <śmuszczaj> Masz ochotę na coś jeszcze? Nie pogardzę dokładką ramena. Zamów co chcesz, zasłużyłeś. <śmuszczaj> w następnym odcinku żyj lub gin. Kto nie ryzykuje, ten nie ma. Chwila, czy on coś wspominał o moim ostatnim posiłku?